Cześć, jestem Krzyśmen i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Jaskinia Głupoty. Tak. Ciężki jest los podcastera, a szczególnie ciężki jest los podcastera nagrywającego ten sam odcinek trzeci, nawet czwarty raz w tym samym dniu. Stwierdziwszy, że ten odcinek poprzedni nagrany był idiotyczny, trzeba nagrać od początku, a to wszystko za sprawą tego, że postanowiłem odsłuchiwać te odcinki i to, co mi się wybitnie nie podoba wycinać czy Nie tak, że różne moje zająknięcia będą wycinane, różne odbiegnięcia od tematu będą wycinane, tylko coś, co jest naprawdę idiotyczne, będzie wycinane. Z tym, że jak jest tyle idiotycznych rzeczy, że nie idzie nic z czym tego zapchać, no to wtedy jest problem i trzeba nagrać od początku. Postawiłem też w edytowaniu na bardziej postaranie się edytować poziomy dźwięku, żeby jednak ten podkład był bardzo cichy, Albo po prostu nie. Podcast raczej będzie. No, tak. Drugą sprawą porządkową, o której chciałbym Wam powiedzieć, jest to, że mamy promosa. Promosa, którego dane będzie Wam posłuchać w tym odcinku. Promos jest nagrywany razem z Pichontem, Tak, pozdrawiam. Polecam podcast Kukafon. Kukafon.pl możecie sobie odsłuchać, nie, promosa nie macie, nie mamy, nie mają właściwie, więc sobie promosa nie odsłuchacie dzisiaj, no ale polecam. Poza tym w motywujcie, żeby jakiegoś promosa nagrali, no to, no to by mogli, bym mógł wpuścić w moim podcaście promosa ich tak, No to o czym będzie? Dzisiaj będzie o dwóch moich przy... Nie, o jednej mojej przychodzie w wannie, Ale to będzie temat poboczny, a prawdziwy temat będzie o JP. Otóż ten temat nasunął mi kiedyś Robert Kamaszyn w podcastofonie. Pozdrawiam pana Roberta. Jestem fanem podcastu Obmortne. Nawet zasubskrybowałem, zaraz jak skończę, jak będzie odcineczek na serwerze, no to napiszę panu komentarz. Git majonez, naprawdę trzecie miejsce zajmuje chyba, albo nie, szóste, przepraszam, szóste miejsce zajmuje w moim top 5 podcastowym, o którym będzie mowa dzisiaj na końcu. No ale jest git, jest git, naprawdę lepsze od 320 naprawdę, aż mam ochotę sobie ściągnąć jakąś gierkę na Amigę, na komputer. Wiem, że to zdanie było trochę dziwne, no ale będzie. No więc takie będą tematy. No i nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was na, na już na prawdziwy odcinek po tym ponad 3 minutowym wstępie. No, tak.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 Bo ja z tego promosa w swoim podcaście puściłem. Więc teraz Twoja kolej, podcasterze, który mnie słuchasz, to pójść go w Twoim podcaście. Pomagajmy sobie nawzajem. Ja już zwykle, jak już zdążyłeś zauważyć, ja zwykle co najmniej jednego, jedną reklamę puszczam. Więc Ty też możesz puścić. Jeśli Ci się podoba to oczywiście, bo jeśli Ci się nie podoba, nie musisz... Yy, tak, już zauważyłem, że mi je ścięło na chwilę, yy, znaczy... Chwilu, chwileczkę, yy, poprzez odszumianie, bo ja teraz postanowiłem teraz edytować aktywnie, to czyli kończę jedną partię głosową, przerwa, czy kończę jedną partię nagrywania, przerwa, yy, no, sprawdzam sobie to, odsłuchuję, edytuję i jadę dalej. Mi się nie chce później zostawać w tyle, znaczy zostawać, odsłuchiwać tego już, przy czym się edytować, najlepiej to zrobić z jednego kopyta. No i odczumiać mi ściął, jak powiedziałem, przepra przepraszam, nie, to ja powiedziałem, ja powiedziałem coś tam, pozdrawiam i zapraszam na hukafon, to mi chyba wyszło, poz i, za i coś takiego mi wyszło, zap poz i zapraszam, no nie wiem, no, ścięło mnie, to jest fakt. Dobrze, no to tak, co ja sądzę o JP? Otóż, moim zdaniem ludzie JP są półgłówkami, półgłówkami oraz debilami oraz różnymi innymi takimi. Mamy szeroką skalę tych, skalę nazw na nich, debile, kretyni, nie wiem, idioci, bo przypominam, że nie mówimy, mamy szeroką gamę, jeśli chodzi na moto, yy, szeroką gamę wyzwich na nich, bo gama to jest, są dźwięki w określonej kolejności, więc gamę możemy powiedzieć, mamy można ich nazwać idioci, debile kretyni. A tak to jak mamy skalę, to kretyni, debile, idioci, idioci, kretyni, debile możemy zamieniać. Więc na to uwaga! Tak, i tu wychodzi debilność tego podcastu. Yy, no dobra. Yy, no to, no to, no to... No to czemu ja tak uważam? Bo policja nie jest niczemu winna, tylko wykonuje swoją pracę. A że pracę ma taką jak nie inną... Oczywiście ja tutaj się nie czepiam pracy policji, bo mi akurat w niczym nie przeszkadza. To, że jeśli człowiek jedzie za szybko autem, no to cię złapią, no to trudno. I to nie wina policji, tylko prawa naszego. Bo jeśli niekiedy coś jest źle z, z tymi zeznakami drogowymi, to tego się policji nie czerpie, tylko prawa, dobrze? I kochany. Jeśli demolujesz ławkę, no to i policja ci zaczepi, no to przepraszam cię bardzo, niszczysz dobro społeczne, czy jak to się nazywa. Yy, no, wiem, że masz za mały rozum, żeby to zrozumieć, ale przynajmniej spróbuj. I tak dalej, jeśli policjant jest dobry, to no to właśnie y, zatrzyma Cię przy demolowaniu ławki. I to jest dobrze, jest w zgodzie ze swoją pracą. Więc tak samo, jeśli jest dobry szef, to wykona Twoje buty tak, jak chciałeś za określone pieniądze. Jeśli policjant zły, to pójdzie Ci na rękę od peku, no i nic z tym nie zrobi, przejdzie sobie dalej. Tak samo masz z szefcem. jeśli szef jest zły, no to... Powie ci, że buty będą za godzinę, przy czym on wie, że klej schnie godzin dwie. Czy ja nie mówię, że klej schnie godzin dwie, tylko tak, tak mówię, o. Bo nie wiem, bo mam taki przykład. No i ty włożysz swoją nóżkę w but, no i później już nie wyjmiesz z buta. Więc, no, na takiej zasadzie to działa, więc JP-ku się nie trzepia i takich y, policjantów po prostu, no, no to nie ma na do sensu. Tak. Yy, fu, fu, fu. Dobrze. Yy, no, i jeszcze jest jedna sprawa, dlaczego nie jestem JP, ponieważ jestem metalem, jak zdążyliście zauważyć w podcaście, tym, a może w podcaście wakacyjnym, no ale to się trochę wyklucza, tak? Poza tym ja uważam, że jestem jednak za inteligentny na JP, bo JP to są raczej takie półgłówki, a ja się uważam za człowieka inteligentnego. Znaczy ja nie mówię, że jestem inteligentny, bo właściwie każdy uważa się za człowieka inteligentnego. Z tym, że nawet taki JP się uważa siebie samego za człowieka inteligentnego, a takiego powiedzmy Einsteina uważa za... Yy, jeszcze nie za idiotek, którego wszyscy uważają, że jest inteligentny, ale tylko on na świecie, ten JPEG, jest inteligentny. Ja tak nie mówię i swoją drogą lubię przebywać z ludźmi bardziej inteligentnymi ode mnie, bo się czegoś mogę nauczyć, a taki JPEG chce z ludźmi o jak najmniejszym yy, IQ przebywać, żeby być mądrzejszy od nich. No też to jest miłe, jak jesteś mądrzejszy od innych, czasami. No ale no ja się wolę rozwijać. Ja się wolę rozwijać. E, tak. E, no i koniec mojego mono monologu na temat JP. E, teraz zacznie się monolog na temat mojej dupy. Otóż e, kąpię się, kąpię się. E, Słuchajmy przy tym podcastu Papa Cafe. Słuchajcie, Papy Cafe. Słuchajcie, genialny podcast. Zaraz subskrybuję i dorzucam do linków w jaskinia.cocc oraz gitarowi.cocc. Swoją drogą, na jedno i na drugie zapraszam. Yy, no i co? No i patrzę... O, no, dotykiem sobie jeżdżę po ciele. Znaczy nie, żeby to było jakieś dziwne, no nie wiem, się poszedłem podrapać. Znaczy dotykiem poszedłem, ręką poszedłem się podrapać, by mnie tym działo. Patrzę, te, ja mam coś na dupie. Dziwne. Dziwne. I to na dupie w okolicach, yy, no, Wielkiej Szczeliny. Z tym, że nie na dole w Wielkiej Szczelinie, tylko w okolicach. Kluczowe jest to, że w okolicach, żebyście sobie nie myśleli, że ja tam ręką gdzieś penetruję szczeliny pradawne, tylko w okolicach. To jest naprawdę ważne. Yy, Poszedłem się potapać, a ja patrzę, ja tam mam jakąś kulkę. W dotyku to na pieprzyk mi wygląda nawet. Na pieprzyk, nie? Pieprzyk tutaj? No i powieść wanny patrzę w lusterko. I to wyglądało na kleszcza. Nigdy kleszcza nie miałem, tylko to powieści słyszałem, jak wygląda kleszcz w ciele. No i zapytałem się internetu, czy no w Google grafice, jak wygląda kleszcz w ciele, no i stwierdziłem, że to jednak nie może być kleszcz zaczepiony o ciało, więc to jest coś innego. No i jak normalny człowiek, idę po lusterko patrzę jeszcze raz patrzę no dobra oderwę to boję się ale oderwę odrywam się okazało że to było zaczepione na włosie takim dziwnym i że to była y, oczerniała już guma do rzucia no i wszystko okej okay, tylko ja się pytam jedno skąd się wzięła tam guma do rzucia czy moja dupa jak jeśli ja o tym nie wiem podróżuje sobie gumę do rzucia to jest dziwne Mogłabym je chociaż zapytać, czy ten, czy ja pozwalam jej rzuć gumę do rzucia, bo to no, bo to jest moja dupa. Poza tym, skąd ona bierze pieniądze na to, żeby kupować gumy jak to kupuje bez mojej wiedzy? Albo może ona wychodzi jak ja śpię, idzie do sklepu, jakoś tak mówi się obraca, ściska mięśnie pośladków, do nocnego idzie i poproszę dwie gumy do rzucia żeby miała na popołudnie i na noc. Nie wiem, nie mieszam się, to jest moja dupa, tylko mogłabym mnie poinformować. Yy, no to co? Chcecie powie usłyszeć, co dupa na ten temat ma do powiedzenia? Nie, pewnie jest... Och, lewa, ale mnie no wstrząsło. Yy, pewnie nic nam nie powiem. Teraz normalnie zaprosiłbym was na, na wikipedyjnym szlaku, ale w tym tygodniu nie będzie na wikipedyjnym szlaku. Już widzę dzieci rozżalone, znaczy nie tylko dzieci, bo wiem, że i Bajdeter to lubi, ale widzę wszystkich rozżalonych, płaszących, Komorowski, prezydent właściwie, pan, pan, bo to prezydent, to chyba pan, ogłasza żałobę narodową, bo nie ma na wikipedyjnym szlaku, no, ale nie ma. Obiecuję, że, następ że dwa następne odcinki będą miały na wikipedyjnym szlaku, a tymczasem Krzyżman będzie kończył odcinek, znaczy jeszcze nie tak do końca kończył, ale pokażę wam jeden bajer. Zwykle to ja bym czekał do końca muzyczki, bo tak się nieładnie urywa w tle, urywać w tle. Wiesz, ta muzyczka i tak i tak się urywa sama, bo jest taka głupia, ściągnięta. No, ale ja mam innego bajera, bo pomyślałem, że będę ten podkład ściszał. Tak jak początek nie czekałem, aż się skończy, Ten na takim tylko wyciszałem ciaż mi muzyczka i tak dochodzi do końca, ale ale ja to ściszę. Dobra, no to ja idę obrobić ten kawałek, a wy tego nie zauważycie, bo za chwilę się tego i tak u was odezwę. Słuchasz mnie pierwszy raz. Znalazłeś ten link na Facebooku albo mnie widzisz, znasz z widzenia i tylko czasami nie słyszałeś i znalazłeś ten link. Myślisz, że jestem pojebany, nie? Otóż mam dla ciebie dobrą wiadomość. Nie myliłeś się, jestem pojebany. Jestem pojebany. Bo jeśli wy nie wiecie, to wstawiam linki do tego na Facebooka i ogólnie jest super, jest zabawa. Yy, tak. No i co, no i więc jeśli pierwszy raz mnie słucha i myślisz, że jestem pojebany, to masz raz, że jestem pojebany, ale niektórym ludziom się podoba takie pojebane gadanie, ale jak uważasz, że jestem pojebany, w porządku, nie słuchaj, możesz powiedzieć, możesz mnie wytykać palcem mówić, że jestem pojebany, ale przynajmniej zachowaj tu dla... nie. A, ja jestem idiotą, chciałem powiedzieć, możesz mówić wszystkim, że jesteś pojebany, ale przynajmniej zachowaj tu dla siebie. Tak, no bo co, bo jest 19.22, jeszcze lekcji nie zrobiłem już jutro piątek, to taki spokojny dzień bym powiedział. Czy nie taki super, hiper spokojny, ale... Dobra, co, co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć o moim TOP5 podcastowym i już zwijam się, tak? <śmiech> no to tak, pierwszy podcast numer 1. Niełatwo się, nie trudno się domyślić. Podcast bez nazwy, bez nazwy net. Prowadzony przez niejakiego Macieja, Macieja Skwary. Za genialny, chociaż dawno nie było, więc Skwaru, jeśli to słuchasz, to może. To wiesz co, ty możesz być zapracowany. Ja wiem, ja wiem, wiem, że ty jesteś zapracowany, tylko że ja jestem znudzony, bo nie ma twojego podcastu. No. tym pamiętaj. Pamiętaj, że ja jestem znudzony, bo nie ma yy, bez nazwy. Drugi podcast to jest Odwyk, dziwne trochę, ale do czasu aż nie poznałem bez nazwy, to ten podcast był na pierwszym miejscu, dość aktywniej się tam udzielam. Czy ostatnio może nie, ale na nocach na Odwyku często jestem. Dobra, tak. Następny podcast to Completely Unprofessional, chociaż nie. Następny podcast to jest Masa Krytyczna. Ale jeśli bierzemy po, pod uwagę tylko istniejące podcasty, to Completely Unprofessional. Tak. Yy, czyli Masa Krytyczna, ukośnik Completely Unprofessional. Twoją drogą masę krytyczną się genialnie dosnusła. Czwarty podcast. Podcast Of Mordę. Mm, genialny, genialny, genialny. Tak, Of Mordor. Piąte miejsce jest zarezerwowane dla o kulturze również prowadzone przez Skwarę, tylko tym razem przez Dominikę. Słuchajcie, genialny podcast, jego się genialnie słucha jadąc do szkoły autobusem. Wtedy to wów, wów, pięknie, tylko mało odcinków, ale nie ma promosa. I tam dalej jest szósty podcast indywidualny, spadł z miejsca czwartego na szóste, tak niechybnie, na rzecz podcastu Of mordę. Co tam jeszcze mamy? Yy, podcastofon, ale to tylko dlatego, że o mnie mówią? Nie, no dobra, nie, żartuję. Podcastofon jest bardzo zacny. Yy, fuh, tak samo jak pewnie zacny jest też inne podcasty. Muszę wywalić podcast nienormalny, bo tylko jeden odcinek jest, a podcast nienormalny dałem na razie tylko z grzeczności, szczerze mówiąc. Matiko yy, 122 zrobił Yy, Matico1.2.2 zarobił yy, mi stronę. Choć na razie z grzeczności, bo może nie wiem, czy mi się podobało, czy nie. No i tak. Ze swojej strony mogę Was zaprosić na jaskinie COCC, żebyście skomentowali to. Yy, I nie ze, swo i ze swojej strony mogę Was zaprosić na gitarowy COCC, o COCC. Yy, mój podcast o gitarach. I co? Przecież ja się z Wami żegna już bo idzie y, robić zadanie, a później będzie słuchał y, do się Papa Cafe, tak, Papa Cafe, bo nadrabiam zaległości, słucham przynajmniej niektórych odcinków posłucham aha i muszę zasubskrybować no tak dobra no, to do, do zobaczenia w co najmniej w środę albo czwartek nie, do zobaczenia we wtorek, bo we wtorek nagrywam podcast gitarowy, tak, będzie o mojej gitarze klasycznej, o Yamasze Yamasze C40, taki spoilerek mały, no to 20 minut prawie gadania, więc śmiało mogę się odmeldować, jeszcze trzeba obrobić ostatni kawałek, rzucić na, zmienić to na mp3, Później trzeba opisać, wrzucić na ArchiWork, na Facebooka, na blipa i na stronę i wszyscy są zadowoleni. Tak, no to co? Y cześć, mówił Krzyszmen, do następnego razu. Zapraszam na Jaskinia co 2 zostawcie mi komentarz, bo ja kocham jak są komentarze. Cześć.